Jest piątek, godzina dziewiąta. Ja jestem Bartek, a wysłuchacie podcastu Kapuk. Z prawdziwą przykrością e, chcę powiedzieć, że jebacie Rosję siekierami. Doskonale pamiętam e, ten dzień sprzed roku, bo to był dla mnie dzień, który zakończył bardzo długi i trudny tydzień. Kilka miesięcy wcześniej skontaktowała się ze mną e, dziewczyna z fundacji DKMS. DKMS to jest fundacja, która zajmuje się przeszczepami szpiku i komórek macierzystych. Prowadzi ogólnopolską bazę, w której zapisani są potencjalni dawcy. Ja też na jakimś etapie swojego życia zarejestrowałem się w tej bazie. Szczerze mówiąc, y, pamiętam gdzie to było, ale nie pamiętam nawet kiedy to było, ile lat temu. Raz kiedyś odezwali się do mnie, przeszedłem wstępne badania, ale nic z tego nie wyszło. I właśnie wtedy, ponad rok temu, chyba był grudzień jeszcze poprzedniego roku, zadzwonili do mnie, kiedy byłem na wyjeździe. W ogóle e, w pierwszej chwili nie miałem ochoty odebrać. Byłem z rodziną na wyjeździe, mieliśmy wolne, e, nieznany numer. Zawsze jak ktoś taki dzwoni, to prawie zawsze... To jest jakieś zawracanie dupy, solary albo inne takie rzeczy. Ale odebrałem i okazało się, że dopasowano do mnie dawcę. Poszedłem, zrobiłem badania krwi w lokalnej przychodni i potem okazało się, że rzeczywiście zgadza się wszystko co to trzeba. Pojechałem na spotkanie, dostałem pakiet. To był słuchajcie... Hmm... No trochę horror. Ci, którzy znają mnie, a myślę, że większość z Was zna mnie od lat przynajmniej, nawet jeżeli tylko przez te audycje. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że oddaję krew. Od bardzo dawna, od ponad 20 lat zacząłem oddawać krew, kiedy byłem w Armii. I to jest zawsze dla mnie przykre doświadczenie. Ja strasznie nie lubię igieł, bardzo nie lubię ranciętych. ciętych. Najgólniej rzecz biorąc, m, m, organicznie tak nie cierpię naruszenia homeostazy, ale oddaję tą krew co jakiś czas, bo przecież ktoś musi, samo się nie odda. E to jest też jeden z powodów, dla których tak bardzo nie lubiłem, znaczy nie lubię, uwielbiam, absolutnie adoruję, ale dla których tak bardzo mocno emocjonalnie podchodziłem do franczyzy Koszmar z ulicy Wiązów. O tym będzie przy jakiejś innej okazji, bo ostatnio sobie całość powtórzyłem. I dostałem, słuchajcie, pakiet, dostałem od tych ludzi pakiet do robienia zastrzyków, żebym dwa razy dziennie przyjmował zastrzyki. I oczywiście, no wie pan, ma tam pan przychodnie, może pan się umawiać do pielęgniarki czy coś. Ja mam o tyle dobrze, że od jakiegoś czasu pracuję z domu, więc jakby czasowo nie wiąże mnie to. Wyskoczyć na 10 minut do przychodni, którą mam przy ulice dalej, to nie jest problem, ale podjąłem decyzję, że nie będę zawracał nikomu głowy i, i że zachowam się na poważnie, chociaż może właśnie to było niepoważne. I że ja sam będę rawił sobie te zastrzyki, to były zastrzyki, nie wiem, czy nie okłamuje mnie pamięć, ale chyba dwa razy dziennie w dolną stronę brzucha. I przez cały tydzień robiłem te zastrzyki, i to był taki totalny hardcore. Nie chcę powiedzieć, że to była trauma, ale ten tydzień był dla mnie bardzo trudny. I ostatniego dnia te zastrzyki były po to, żeby powodować nam namnażenie komórek macierzystych. Ponieważ pierwszym krokiem było pobranie krwi obwodowej i dopiero w przypadku niepowodzenia byłoby pobieranie szpiku z biodrowego. W związku z tym ostatniego dnia wbiłem sobie ostatni raz tą strzykawkę. Pamiętam, że to była taka ulga, jak pomyślałem, że kurwa, nigdy więcej. Po prostu już nigdy więcej nie muszę robić sobie zastrzyków, bo szansa, że zostanę dawcą jeszcze raz jest bardzo mała. Oczywiście, jeżeli jeszcze raz zostanę dawcą, bo ktoś do kogoś mnie dopasuje, to zgodzę się, bo, e, bo no, trzeba być <coughs> tym dobrym człowiekiem. A jeżeli można komuś uratować życie, to jest to, co robi dobry człowiek. Chociaż myślę, że ze względu na mój wiek do tego już nie dojdzie. Pojechałem do szpitala, zostałem przyjęty absolutnie bezbłędnie, przepięknie, wspaniale. Położono mnie na maszynę. Pielęgniarka powiedziała, że jest zaskoczona, że facet w tym wieku w ogóle został dopuszczony do oddania jako dawca. Mówi, wie pan, no musi pan być naprawdę w dobrej kondycji i dobrego zdrowia, jeżeli ponad 40-latka dopuszczono do Przeszczepu. Tu przychodzą młodzi ludzie, tacy jak kolega na łóżku obok. Na łóżku obok leżał chłopak ze 20 lat, pewnie młodszy ode mnie. Jeśli dobrze zapamiętałem, to saper służący gdzieś na północy, okolice e, granicy z obwodem kaliningradzkim. Zanim do tego doszło, oczywiście przeszedłem całą serię badań różnorakich. Trwało to dłuższą chwilę. Położyli mnie na maszynę. I na tej maszynie leżałem wiele godzin. Kilkukrotnie wypompowano we mnie i spompowano z powrotem moją własną krew. Wygląda to trochę jak oddawanie płytek krwi, kiedy e, pobiera się krew, wiruje ją, a potem wstrzykuje z powrotem. Tylko, że płytki krwi oddaje się 40 minut, a to trwało naprawdę wiele godzin. I kiedy już leżeliśmy na tych maszynach, Zostaliśmy podłączeni i on, i ja, i dwie pielęgniarki, które monitorowały nas na bieżąco, sprawdzały, że wszystko jest dobrze. I w rogu e, był włączony telewizor. I wszystkie stacje podawały informacje o tym, że Rosja zaatakowała Ukrainę, że przekroczyli granice e, i że rozpoczęła się wojna. Nikt z nas nie miał wtedy pojęcia, jak to będzie wyglądało, nikt z nas nie miał pojęcia co się będzie działo. Szczerze mówiąc, minął rok od yy, początku tej pierdolonej wojny i nikt z nas nadal nie ma pojęcia, jak to się skończy. Wszyscy oczywiście wiemy, że najlepiej byłoby, gdyby Rosja się wykrwawiła, próbując pokonać Ukrainę, ale mamy też świadomość tego, że Rosja jest wielokrotnie większa. Dla tego jebanego syna, który siedzi na Kremlu, mam nadzieję, że z żartego rakiem i że nie pociągnie już długo, chociaż nie jest po chrześcijańsku życić śmierci innemu człowiekowi, jak zły by nie był. Ale Władimir Putin jest dzieckiem Rosji, przybranym synem stalinowskiego zbrodniarza, agentem tajnych służb sowieckich, jest ucieleśnieniem wszystkiego, co w Rosji było źle. Rosja nigdy nikomu w czasie swojej kilkusetletniej historii nie wyrządziła nic dobrego. Rosja i jej historia to zawsze było pasmo cierpień. Nie tylko na zewnątrz. Rosja to było pasmo cierpień jej własnych ludzi. Z rąk najeźdźców, Tatarów, Mongołów, ale także przede wszystkim z rąk swojej własnej władzy. To dosyć dobrze obrazuje pewien żart, czym się różnią bohaterowie literacki różnych krajów. Bohater literacki Amerykański umrze za wolność. Bohater literacki francuski umrze za miłość. Angielski bohater literacki umrze za honor. Natomiast bohater e, literatury rasy, rosyjskiej umrze. Ale to niczego nie tłumaczy. E, nie tłumaczy tego 300 lat ustawicznego prania mózgu, chociaż e, jest w stanie wyjaśnić, dlaczego ci... Biedni ludzie, te sto, nie wiem, 140-150 milionów ludzi, oni chcieliby tylko, żeby ktoś zostawił ich w spokoju. Oni po prostu chcieliby przetrwać, żyją w takim piekle. Bardzo dawno nie byłem w Rosji. Trudno jest mi powiedzieć, jak naprawdę Rosja wygląda teraz, bo mam to tylko w relacjach z drugiej ręki. Ale kiedy byłem w Rosji 23 no, lata temu w 2000 roku to był to zupełnie obcy świat. To było takie porównanie. Szok kulturowy, który przeżyłem wtedy, był porównywalny dla mnie z tym, jak kiedy mając lat sześć, to był rok 1800, 1984, pierwszy raz pojechałem do Szwecji. Tylko tam zachłysnąłem się tym, jak, mógł, jak wyglądał świat zachodu, i nie oszukujmy się tym, jak mógł wyglądać mój świat, jak mogło wyglądać moje dzieciństwo, gdyby ci jebani Sowieci po wojnie nie pozbawili nas, Polaków, tego, co mogliśmy mieć, gdyby nas nie zniewolili. Rosja, jej historia to jest historia siły bata i zniewolenia. Nie było praktycznie innych okresów w historii Rosji. Niezależnie pod jaką władzą, czy ludowe piekło, czy carski Armagedon, to nie ma znaczenia. Ten komunizm, który mi się przytrafił, który był ze wszechmiar systemem zbrodniczym i absolutnie niewyobrażalne jest, że, że można było tak się wykoleić, to wcale nie była najgorsza karta w historii Rosji. To, co działo się za cara, to, co działo się wcześniej, tam cały czas lała się krew. Ale to nie tłumaczy niczego. Władimir Putin jest ucieleśnieniem rosyjskiej historii. Jest demonem, który gdzieś tam w tym wszystkim zstąpił i walczy z całym światem. On się nie podda, on nie zrezygnuje. Jeżeli spadnie ze schodów i skręci kark, to... Być może wtedy ktoś wycofa te niedobitki mięsa armatniego z Ukrainy, bo będą lali się, gryźli między sobą. o Chłapy, które zostaną po czymś, co chciałoby być imperium, ale nie jest, już od bardzo dawna nie jest. Rosja nie może iść naprzód, bo Rosja żyje przeszłością. Rosja chciałaby wrócić do chwały Związku Radzieckiego, chociaż duża część jej mieszkańców nie wie, jak tak naprawdę to wyglądało a dla tych starszych jest to przesiane przez nostalgię. Również u nas starsi ludzie często wspominają pewne rzeczy, które w Perelu były dobre, ale ci bystrzejsi pamiętają też wszystko to, co było złe. Ja załapałem się na ostatnie 10 lat i za każdym razem, kiedy słyszę, że ktoś uważa, że komunizm jest spoko pomysłem, to już wiem że jest ode mnie sporo młodszy, przynajmniej te 10-15 lat. Na tyle młodszy, że nie miał szansy zobaczyć, jakim naprawdę spoko pomysłem jest komunizm. Ale to nie chodzi o dywagacje historyczne. Trwa wojna, trwa od roku. Ukraińcy bronią wszystkiego, w co wierzymy i co jest nam drogie. Gdyby nie oni, gdyby tak jak ten syn planował, poddali się w ciągu trzech dni i pozwolili zalać się z Wytępić, zniszczyć, bo nie przestałby na tym, że wprowadzą z powrotem rosyjski do szkół i zakażą pisać i mówić po ukraińsku, wyrżnąłby ich, zrobiłby dokładnie to samo, co ojciec zbrodni Józef Stalin zrobił kilkadziesiąt lat wcześniej. Doprowadziłby do fizycznej eksterminacji narodu i nie byłby tak pobłażliwy, że zagłodziłby 6 milionów. Zrobiłby to bardzo, bardzo dokładnie. Eee my wszyscy mielibyśmy problem. My byśmy byli następni, Słowacja, Rumunia, państwa bałtyckie, Ukraińcy, nauczeni walką taką trochę partyzancką, trochę podjazdową z tymi rosyjskimi skurwysynami, od prawie 10 lat, od 2014 roku postawili się. Dla nich to jest kwestia być albo nie być. Jeżeli przegraliby tę wojnę, to już teraz nie istnieliby jako naród. Nie byłoby Ukrainy, nie byłoby Ukraińców. Dzięki temu, że oni się postawili, to my żyjemy spokojnie. My żyjemy normalnie, dostatnio. Więc z ogromną przykrością mówię jebać Rosję siekierami, dlatego że mam dużo sentymentu do tego dziwnego, popieprzonego kraju. Mam dużo sentymentu do ludzi, których on wydał. Do jego pisarzy, do jego kosmonautów, do wielu innych postaci. Ale nie jestem w stanie uczciwie przed samym sobą cenić wytworów kultury rosyjskiej, kiedy widzę, jak machina polityczna, odpowiedzialna za to wszystko, co tam się dzieje, tu konuje regularnej rzezi. Nawet nie znajduje pocieszenia w tym, że 150 tysięcy młodych Rosjan poszło na przemiał, a to znaczy, że następne pokolenie rosyjskie, cóż, e, będzie jakby trochę mniejsze. <tuk> Nie wiem, jak na to wszystko patrzeć. Nie wiem, czy upatrywać nadziei w rozpadku, w rozpadzie Rosji. Wtedy będziemy mieli problem z Chinami. Czy liczyć na to, że ktoś go zastrzeli, czy liczyć na to, że pogryzą się o władzę. Nie jestem w stanie wyrokować. Mądrzej się ode mnie próbują, snują teorie, zakładają różne scenariusze. Ważne jest na razie to, że Ukraińcy walczą i ważne jest to, że każdy z nas. E, tak, tak jak uzna za stosowne i tak jak uzna za potrzebne i tak jak uzna za zgodne ze swoim sumieniem, winien jest sobie samemu, swojej rodzinie, swoim sąsiadom, bliskim, przyjaciołom wspierać ten wysiłek wojenny przeciwko Rosji. Dlatego, że jeżeli on się załamie, to my będziemy następni. Bo te kurwy wstrętne, nie odpuszczą nikomu, jeżeli tylko poczują krew inną niż swoja. Dziękuję, jeżeli wysłuchaliście tego do końca. To smutna historia. Nie chciałem, nie planowałem i wcale nie miałem ochoty jej opowiadać. Ale na zakończenie powiem tylko jedno. Dostałem sygnał z fundacji, że pobrane ode mnie komórki macierzyste pasują i że dawca je, biorca, przepraszam, dostanie. Nie wiem kto. Miałem możliwość dowiedzieć się, komu e, pomogłem. Ale nie chciałem, bo to przecież nie o to chodzi. Komu pomagamy? Ważne, że robimy coś, co jest słuszne. Że robimy coś, co jest dobre dla drugiego człowieka. Kim on jest? To nie ma znaczenia. Życzę Wam Spokojnego weekendu i żebyśmy za rok rozmawiali w zupełnie innej sytuacji geopolitycznej.